Was bardzo serdecznie na kolejnym naszym podcaście. Tym razem oczywiście jest to nasz newscast. No i wracamy też po, po krótkiej przerwie od ostatniego podcastu newsowego. No i z tej strony standardowo Filip Chodawczyński i Tomasz Doktorowski. Blok konsolowiec.pl. Witamy i zapraszamy na porcję newsów. Tak więc na początek uraczymy cenie fanów Xboxa i posiadaczy Xboxów informacją o pełnej obsłudze pamięci USB pod Xboxa 360. No i właśnie, wreszcie możemy podłączyć sobie coś, co mamy, co mamy z zewnątrz, zewnętrzny dysk, który tylko nie może przekraczać 16 GB. No. Ale tak czy siak możemy sobie przerzucić sejwy, no i, no i właśnie. Czyli jak można twoim... podrzucić, z tego co wiem, hmm. można podrzucić dwa razy po 16 GB, czyli łącznie można podłączyć sprzętów na 32 GB. Czyli to jest całkiem sporo miejsca, bo pamiętam jak miałem Xboxa, Dysk 20 GB, więc tu jest troszkę więcej i myślę, że doskonałe rozwiązanie dla właśnie takich osób, co mają te starsze wersje Xboxów, o ile mi nie, nie, nie padły wcześniej. No, fajna sprawa. Tak, tak więc fajna sprawa, cieszymy no. się. Tutaj informacje też były, że już zostały to oskakowane zabezpieczenie, więc możliwe, że wkrótce pojawi się pojawi się nieoficjalną drogą, jakieś dodatki można będzie ściągnąć i ale nie popieramy tego, więc nic, nic nie mówiłem. Nie popieramy, ale live'a i tak nie ma. No, nie ma live'a. Live i tak nie ma. Ale nieważne, nie będziemy znowu na to przechodzić. Idziemy raz, idziemy dalej. O, i teraz jest dobra informacja. Gears of War 3, e, no właśnie. Na razie oficjalnie zapowiedziane przez dashboard Xbox 360. E, podobno ma się pojawić w kwietniu 2011 roku, a już w przyszłym tygodniu, bądź też na targach E3, e, pojawi się informacja od samego Cliffa Bleszyńskiego na temat e, trzeciej części Gearsów. No, tak więc nie wiem jak, jak ty uważasz Tomek, ale ja myślę, że w przyszłym roku no Gears to, to gra, która chyba zatriumfuje. No tak jak mówiliśmy ostatnio, że będzie wojna pewnie pomiędzy Killzone'em 3 a Gears of War 3. No zobaczymy. Chyba, że Uncharted gdzieś tam po drodze. Nie, myślę, że Uncharted nie, ale jeszcze tam pewnie gdzieś po drodze Resistance 3 będzie, bo też chyba, no, tak, go, że, chyba go już robią, bo to już troszkę czasu minęło od drugiej części, więc pewnie się tam grzebią. No ale co, no ja na tą trzecią część będę czekał, jeśli tylko dorówę Xboxa, to na pewno, na pewno będę grał, bo te dwie poprzednie części mi się bardzo podobały, szczególnie w multiplayerze i naprawdę jestem fanem tej serii. Chyba jedyna taka seria na Xboxie, która mnie wciągnęła, nie, a nie no jeszcze RPGR był, ale to już na, na nową część chyba nie ma co liczyć, więc takowy tylko agilcy. No. Ja powiem szczerze, że tak jak uwielbiam czartę te tak Girsy po prostu w momencie kiedy tylko usiądę przy nich, to wsiąkam i nie mogę odejść. No dokładnie. To jest coś soczystego, coś, co a, a rozrywanie przeciwników, piłą mechaniczną, no to było coś na co czekaliśmy. No ja tylko dodam, że odzygnąłem pierwszą, a pierwszą część a ów to właśnie to zdecydowało, że sobie kupiłem Xboxa. <laughs> Ale no. przy rekomendacji chyba nie mam. <laughs> tak. E... No, idziemy dalej, bo nie ma nie ma co tu mówić i przejdźmy może. O, to jest ciekawe. Pojawił się nowy trailer Alana Wake'a, czyli yy, może tak, tak pokrótce powiem wam tylko historię Alan Wake to gra, która miała być wydana już ho ho ho w 2006 roku od tamtej pory regularnie była przesuwana premiera gry, aż wreszcie się tak zdarzyło, że już teraz chyba w kwietniu nawet, czy w maju już nie, w kwietniu, nie pamiętam w kwietniu w tym no w kwietniu ma się pojawić e, wreszcie na półkach sklepowych wreszcie dokończona, wreszcie zrobiona a nie, w maju, 18, tak. maja. 18 maja o, no właśnie no, 18 maja no i wreszcie jest zabawa latareczką, czterominutowy trailer i jakie są twoje odczucia? No mi się ten trailer bardzo podoba. Przyznam szczerze, że jeszcze tutaj, nie wiem, kiedy nagrywaliśmy ten podcast, ale tak rozmawialiśmy o Alanie, że to jed... o, takie pośmielisko a wielkie sobie urządziliśmy, że to ta zabawa tą latarką i tak dalej, ale po tym trailerze widać, że klimat bardzo mi przypomina Heavy Rain. Szczególnie ten, ten, ten trailer jest tak zmontowany, nie? A na to uwagę? No tak, tak, tak, tak, tak. Bardzo to miałem, przypomina. To samo wrażenie miałem. Uh -huh. Szczególnie mimika postaci. No ze swojej strony ja powiem tak, że na początku cały czas okrutnie się śmiałem z tej gry, bo uważałem, że to będzie jeden wielki niewypał, ale teraz widząc tej tra ten trailer rzeczywiście jestem pod wrażeniem. Przede wszystkim chyba grafici, którą uh -huh. osiągnęli twórcy gry. Bo naprawdę, naprawdę fenomenalnie to wygląda, to muszę przyznać, ale z drugiej strony ja cały czas się obawiam, że to będzie to samo co z najnowszym Alone in the Dark, że będziemy prowadzeni za rączkę i, i tak naprawdę tutaj było pokazane, że były otwarte przestrzenie mniej więcej. E, ale chyba tu jest taka iluzja tylko, gdzie będziemy mieć znowu drzewka, które nam zasłonią, gdzie nie możemy przejść. I tam był też pokazany mm, urywek, nie wiem, czy pamiętasz, gdzie jedzie się samochodem i mm -hmm. tam lecą mm -hmm. różne rzeczy, które mijasz. No, no. no właśnie, ja się, ja się obawiam, że, że to będzie taki... Że, że będą właśnie tego typu misje, że okej, okay, możesz sobie wsiąść za kółkiem, ale pięć minut będziesz jechał tak jak my cię wytyczyliśmy teraz, a później wysiadasz z samochodu i lecisz ze swoją latareczką. I tego się boję. Ale powiem szczerze, że naprawdę grała wygląda fenomenalnie i no żałuję, że, że nie będzie jej na PlayStation. A ja się obawiam tylko, że zrobili tego trailer na takiej zasadzie jak robią filmy w Afkinach. A z że wybrali naj, najciekawsze elementy i po prostu wrzucili te 4 minuty. To najciekawsze elementy z gry, ale mam nadzieję, że się mylę, bo naprawdę tutaj zrobi na mnie wrażenie i, i to, co mówisz, tak. Gra, grafika, gameplay w końcu nie na pierwszym miejscu, ta Jeśli no się, się wszyscy ośmieli to, naprawdę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale jestem dobry, myśli. No. No dobra, lecimy dalej. Teraz coś dla fanów Assassin's Creed'a. Assassin's Creed 3 pojawi się w 2010 roku. Tak Sypko. więc, szybciej, tak szybko, dużo szybciej niż wszyscy się spodziewali, dlatego że większość myślała, że. E, znaczy, mówiło się tak w internecie, że gra się pojawi dopiero w marcu 2011. E, no tak, ale okazuje się, że nie. Pojawi się jeszcze w tym roku. E, no i ciekawe. Gdzie tym razem wylądujemy? Czy już będzie tylko przeszłość? Czy jeszcze gdzieś coś po drodze? Spekulacji jest mnóstwo, no ale nie będziemy chyba się za bardzo w to zagłębiać. Czekamy tylko na razie jeszcze na Assassin's Creed 2.5, który ma być multiplayerowym tytułem. No i zobaczymy, jak ja to wszystko będzie. Ja w dwójkę no. jeszcze nie grałem i przyznam szczerze, że jestem troszkę sceptycznie nastawiony do tego do Assassin's Creed 3, który ma wyjść w tym roku, bo jednak cza a czasu na... Na produkcji było niewiele i oby się chłopcy nie, nie przejechali. Ja mam pewne obawy. No właśnie, czy, no ja, czy ja mam czy to obawy ta ta pod, pod względem grafiki, bo chciałbym, chciałbym żeby rzeczywiście druga część wyglądała dużo ładniej niż pierwsza, ale no był tutaj kawałek czasu, który jakby oddzielał jedną produkcję od, od drugiej. Ja tutaj chyba chłopcy no i dziewczęta e, za bardzo się no nie wiem, chyba podniecili wynikiem sprzedaży. Mhm. I, i dlatego tak chcę chyba pójść za ciosem. I to pewnie będzie na tym samym silniku, co druga część więc może no trochę tak poprawione, więc na jakieś fairwerki grafica bym nie miał co, co liczyć. Ale fajerwerki takie jak były w porównaniu Modern Warfare 2 do 1 no wątpię, żebyśmy mieli okazję tutaj tak zobaczyć. Mhm. No ale miejmy Zobaczymy. nadzieję, że ten sam silnik graficzny da radę i że sama gra oczywiście przede wszystkim będzie będzie hitem i nie będzie od, odtwórcza, bo to Oj, tak. na w kach o i tak muszę przyznać, że rzeczywiście w tym podcaście y, wyszło coś takiego, że y, mnóstwo trujeczek się pojawia, Gears of War 3 Assassin's Creed 3 i teraz kolejna y, kolejna informacja dla was, pojawi się Fear 3 tak więc y, wielcy fani y, dziewczynki Almy Mogą, e, no, mogą zacierać rączki, dlatego że szykuje się naprawdę porządny tytuł. E, porządny, mm, porządny horror. A ja się, ja się przyznać, nie grałem w ani jedną część. O. Ja ci powiem, że ostatnio próbowałem sobie odpalić pierwszą część, ale niestety grafika już odstrasza. W <laughs> no, nie... no w końcu tak da ma straszyć. <laughs> tak. <laughs> Kiedy, kiedyś straszyła małą dziewczynkę a teraz swoją grafiką. No, no. Czasy się zmieniają. Um, ale tak, Fear 3 oficjalnie zapowiedziany jest też pierwszy trailer. Co ciekawe, trailer jest zrobiony z prawdziwymi aktorami, a nie, um, a, a, a nie to gameplay z gry. E, I jedna ciekawa informacja. E, Alma, która była do tej pory dziewczynką, która nas cały czas straszyła, e, teraz jest już kobietą i jest w ciąży. No jak proszę. to się wszystko stało i jak to wszystko wygląda i dlaczego chce zapanować nad światem, to już będziemy musieli poczekać do premiery gry. Miejmy nadzieję, że coś jednak z tego wyjdzie niż tylko zjawa, która jest w ciąży. No coś no wyjdzie, do... tylko nie wiadomo, czy to będzie dobre, czy złe. <laughs> Właśnie. Um, no dobra. Przejdźmy może teraz do do, do czegoś, w czym Ty, Tomek, jesteś konikiem, czyli do y, newsach o Apple. Tak. Tutaj przejmujesz pałeczkę. Apple prezentuje Game Center, czyli społecznościowa usługa dla graczy. Dokładnie Proszę tak. To. Będzie to coś podobnego do... Znaczy ja to odniosłem takie wrażenie, że będzie to coś podobnego do Xbox Live'a Microsoftu. W, w skrócie... Będziemy mieć na iPhoneie i na iPadzie bodajże achievementy społecznościowe listę przyjaciół, czyli cały ten społecznościowy, o tak to nazwę SYF. Match made, a rankingi, czyli będziemy się mogli umawiać na, na różnego rodzaju gry multiplayerowe. No i rankingi. To jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Będziemy mogli porównywać wyniki z gier z innymi graczami. I tym sposobem Apple wchodzi na, na rynek growy. Mi się wydaje, że teraz już nie odpuszczą, bo, bo takie zmiany wprowadzili wprowadzą w tym nowym softcie 4.0, którego prezentacja była niedawno, że naprawdę widać, że, że chcą ach, są trochę tu pod nazwą gry zagarnąć dla, dla siebie. No i tyle chyba na ten temat. No. Co tu jeszcze no mamy? Game Center będzie premiera pod koniec tego roku na iPhone i na iPadzie. Ja czekam, zobaczymy co z tego będzie. No. Kolejny e, news e, od Apple, czyli nowe funkcje w iPhone OS 4. No i słuchamy. Dokładnie, zaraz sobie otworzę właśnie przeglądarkę. Ops, um, nie ten link. Ten nie działa. <głos> No tak, w końcu dostaniemy w, w czwartej odsłonie sof, sofciku multitasking, czyli będziemy mogli, mogli przełączać się pomiędzy aplikacjami w tle, co teraz jest to niemożliwe i przyznam, jest to upierdliwe. Kiedy piszemy sms, nagle przychodzi, chcemy się sprawić coś w internecie, musimy wychodzić z, z, z tego pisania SMS-ów i się przełączać. A teraz będzie to rozwiązane tak, że to będzie się wysuwało na, na, na dole, takie małe coś, i będziemy się mogli bez problemu przełączać. Wszystko będzie działało w tle, ale niestety jestem ubolewam nad tym, że na moim iPhone'ie ta funkcja nie zadziała. Będzie działała tylko na iPodzie trzeciej generacji i na e, iPhone'ie 3GS. E, oprócz no. tego wprowadzili też foldery. A też foldery, czyli można sobie będzie pogrupować aplikacje. Dzięki temu zaoszczędzimy trochę miejsca. Można będzie sobie stworzyć na przykład katalog gry wyścigowej albo programy, albo nie wiem, co tam jeszcze, co tylko użytkownicy będą chcieli. No i cóż, dalej to już chyba nic graczy nie interesuje. a Poprawia, Poprawiają pocztę, wprowadzą iBooks, wprowadzą y tą, tą, tą, tą całą społecznościową usługę, co właśnie o niej mówiliśmy, no i tam reklamy i, i funkcje dla firm i przedsiębiorstw. I to w sumie tyle, co zaprezentowali. Tych zmian ma być więcej, tylko te po prostu te, te główne siedem zaprezentowali i opisali dokładnie. I tyle. To tyle. Eee, tak więc przechodzimy dalej. To jeszcze mm. tylko powiem o tym multitastingu, że mm -hmm. fajne będzie to, że będzie można grać w kilka gier, gier naraz. To sobie jedną grę, przełączasz się w kolejną bez, bez wychodzenia z, z tej poprzedniej. To jest bardzo fajna sprawa. No, to ładnie. No. Ale e... niestety mnie to nie obsłuży. Dobra, dalej. E, dobra, teraz przechodzimy do sekcji Nintendo. E, czyli fani Nintendo, słuchajcie nas. Jak to, ładnie, e... jak to ładnie brzmi sekcja Nintendo. Tak, sekcja Nintendo. Ehm... Pojawiły się nowe Pokémony. Tutaj oczywiście pozdrawiamy naszego kolegę Zipka. Tak, tak, Zipek. Coś dla zibek, ciebie teraz. Coś dla ciebie z dedykacją. Pokémon Black and White. Tak będzie się nazywać ta odsłona. No i pojawić się ma w kwietniu przyszłego roku. Ponoć dokładnie 15 kwietnia, ale nie, nie, nie, nie możemy niestety tego w żaden sposób potwierdzić, więc Mówimy po prostu kwiecień przyszłego roku i, i tyle. Nic więcej nie wiadomo na temat samej gry. I gra ma się ukazać na, na DS-ie, tak? No tak, i gra oczywiście ukaże się na DS-ie, to także. A swoją niestety... drogą ciekawą nie ma, a ciekawe czemu nie ma jeszcze tych Pokémonów na, na Wii. Chyba, że sama no właśnie, ja przegapiłem. No nie, jest tylko Pokémon Battle Revolution, z tego co pamiętam, i jest to najzwyczajniej w świecie. Żeby móc grać w to, trzeba mieć kopię gry, jakiejś gry z Pokemonów na DS-ie i przerzuca się Pokemony z DS-a na Wii i po prostu na Wii możesz oglądać, jak one się biją. O matko boska. Niestety. Niestety chyba na Wii nie pojawiał się. Coś tak czuję w tej generacji konsol. Chyba, że na trzy coś zapowiem, bo to ma być rok Nintendo. Tak, ale wydaje mi się, że ten rok Nintendo to będzie Zelda. No i właśnie, w ten zgrabny sposób, kurczę, ale mi fajnie wyszło, przechodzimy do um, daty premiery nowej Zeldy. Tak więc otwierajcie uszy, oczy i, i wszystkie inne e, jamy swojego ciała. Chyba raczej e, uszy, bo to jest podcast. Tak, to jest brzmiałe, bardzo <laughs> ci widzę, Tak więc, więc po prostu przejdę do tego, co, co, co mieliśmy powiedzieć. E, na liście wydawniczej sklepu GameStop... Um, Pojawiły się niektóre tytuły, które oczywiście znamy, m.in. Iron Man 2, Metroid Other M, czy Monster Hunter 3 um, i oczywiście Legend of Zelda. Legend of Zelda ma się ponoć pojawić 1 listopada bieżącego roku. Tak więc Nintendo ma dosyć mało czasu na, yy, na oficjalne ukazanie gry no, najprawdopodobniej pewnie stanie się to na targach h 3 i wtedy też rozpocznie się cała kampania reklamowa wokół tego tytułu i być może znowu najprawdopodobniej podbije to sprzedaż Wii ale tak czy siak sklep GameStop mówi 1 listopada bieżącego roku czy tak będzie? Miejmy nadzieję, że tak Zobaczymy, mnie ciekawy jaki tym razem będzie podtytuł gdy bo tutaj tak. jeszcze nie pokazali, jest kolejne to of Zelda, nic więcej. Zobaczymy, tak więc co zobaczymy, zobaczymy też, czy, czy, czy będzie coś fajnego. Ja mam osobiście taką szczerą tylko nadzieję, że gra będzie, bo na pewno będzie pewnie przystosowana pod Wii Motion Plus i no, wiemy najlepiej, że ci, którzy tworzą jakąś zabawkę potrafią z niej wycisnąć siódme siódme poty i wszystkie soki, tak więc wydaje mi się, że Nintendo tutaj wyciśnie wszystko, co może z Wii Motion Plus i, i może dostaniemy naprawdę porządną Zeldę w, z, z Linkiem, który będzie machał mieczykiem, tak jak w rzeczywistości bym machał. I do no, tym tok, no. Idąc tym tokiem myślenia, że Nintendo wyciska wszystko, a wszystkie soki ze swoich gadżetów, to wiesz co, jeszcze waga by się przydała, a Vitality Sensor i tak dalej. Oczywiście. Wszystko, a we wsparciu tutaj... A nowej Zeldy. To by było tak. ciekawe. Tak się zmieniać te... Wejdź na wagę, a pomachaj i się podłącz do avidality sensor. No, a będziesz kolejny level. Eee, właśnie. Skoro jesteśmy przy Nintendo, to tutaj ostatni news w, w dzisiejszym podcaście. Nintendo prezentuje plan wydawniczy na mm, drugi e, kwartał 2010 roku no i co my tutaj mamy ciekawego nie będziemy wam wszystkiego czytać bo tutaj są jakieś fitnessy, nie fitnessy a wiemy, że, że tego badziewia jest na, na Wii mnóstwo e, tak więc sami zainteresowani będą musieli poszukać chociaż wątpię, żeby ktokolwiek się tym interesował e, najważniejsze tytuły Monster Hunter 3 23 kwiecień, zapiszcie sobie tą datę dlatego, że ta gra po prostu wywróci wasz świat do góry nogami jeżeli macie Wii e, co tu ciekawego? No może jako, jako ciekawostka przyrodnicza Iron Man 2 w kwietniu. Prince of Persia, The Forgotten Sands. Pami Przypominamy, że gra jest stworzona od podstaw y na Wii, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. E 13 maja. No More Heroes 2. 22 maja. Tutaj Sła też możecie zamierać. Tak, w Europie, bo oczywiście mówimy tutaj o Europie, dlatego mhm. że, że sama gra miała premier już wcześniej w Stanach. E no co tutaj ciekawego, Super Mario Mario Galaxy, jak mogłeś pominąć i co ciekawego, wiesz co? Ja sobie tutaj zaznaczyłem to na koło czerwony. Jakbyś zapomniał o minucie, to ja bym powiedział. Super Mario Galaxy 2, 11 czerwca. No właśnie. I Dance Dance Revolution. to jest od końca w Mówimy o tym dlatego, że Dance Dance Revolution było jedną z najlepiej sprzedających się gier w Wielkiej Brytanii. Jedną z moich ulubionych. No i proszę bardzo. No i Ale skakałem pamiętam przed telewizorem. O. <grym> e, no dobra, no i co tutaj? No to boi, a teraz Nintendo DS. Nintendo DS właśnie. To, to może was też zaciekawić. War you are do it yourself. Jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało. 30 kwiecień. Um, dobra. Prince of Persia, The Forgotten Sands, 13 maja. Um, Iron Man, 2 kwiecień, ale Iron Man to będzie wszędzie. Ciekawego tu nie widzę więcej. Ci no, sobie, że... i, I nam żyć nie da. Może Mega Man Zero Collection, no proszę cię. No, nie, chyba nie. Kolekcja Megamana. No tak czy jak może dla ciebie nie, ale na pewno wielu, wielu fanów DSa może być w siódmym niebie. Megaman Zero Collection pojawi się w czerwcu. I to tyle. Chyba, że chcecie wiedzieć, kiedy będzie Toy Story i Shrek Forever After, no to czerwiec i maj. I tak tyle. Tyle, jeżeli chodzi o to. E, przechodzimy dalej. Więc na sam koniec zostawiliśmy... Zostawiliśmy PlayStation. No co... Naszą ulubioną konsolę, jedyną no, taką atląprawną. <tom> no, no dobra, zaczniemy może od tego. To jest ciekawe. Portal 2 pojawi się również na PS3. Gra, która kilka lat temu, bodajże w 2006 czy 2007 roku, zrobiła furorę w paczce, która na pewno, na pewno jest znana wielu z was. Orange Box, tak się nazywa paczka Half-Life 2, dwa dodatki i Gra Team Fortress i właśnie wspomniany portal Pojawiły się także na PlayStation 3 jednak Valve Czyli studio, które między innymi jest odpowiedzialne za te gry Oraz za słynnego Steama um, No skaszaniło grę Beznadziejnie jest zoptymalizowany silnik pod PlayStation 3 tragiczny problem z, z rozgrywką, z, z e, liczbą FPS-ów, czyli klatek na sekundę. No, masakra była. E, jednak teraz... E, ale grać gra... się dało, podobno. No, grać się dało, ale no, no, nie było tak fajnie. Ja akurat tutaj zagrywałem się na pc bo nawet nie chciałem patrzeć na PS3. Ja na Xboxie grałem I było o, całkiem przyjemnie. No, e, tak więc gra, która miała być ekskluzywem dla e, Xboxa 360, no i oczywiście miała pojawić się na PC i Macu. Ehm, wydana zostanie również na PlayStation 3 i ponoć ma być lepiej. No, ja sam czekam tylko na, na Portal 2, dlatego że na pewno ta gra będzie fenomenalna. Po pierwsza część była po prostu jedną z moich ulubionych gier ever. No i nic, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że, że będzie tym, tym razem lepiej e, z PlayStation. I teraz z ciekawego. Uwaga, jeżeli nie mogliście do tej pory kupować w sklepie PlayStation Store yy, i nie mieliście własnych kart kredytowych, które mogłyby obsłużyć tenże sklep, to teraz wreszcie przyszedł czas na was, dla was. Zdrabki PSN będą w Polsce. Ta yy, tak, tak więc... Yy, od 14 kwietnia dostępne będą w nominałach 100 i 200 złotowych eee, drapki. Szkoda, że nie ma 50. Ja już to hmm. mówiłem, Bo jednak te 100 tak. i 200 to jest troszkę za, za dużo dla takiego przeciętnego widacza. To prawda, to prawda. Szczególnie troszkę... dla, dla małolata, który nie ma własnej karty i który prosi o rodziców o, o, o, o kieszonkowe, dostaje 50 zł i niestety musi chciłać dwa miesiące, żeby sobie kupić kartę do PSN. No niestety, ale lepszy ry ryc niż nic, tak, tak myślę. Hmm. A, i, I dobrze, że wreszcie, że wreszcie będzie coś takiego. Dlatego, że przede wszystkim, z tego co wiem, PlayStation Store nie jest tak popularny w Polsce, jak i w innych krajach, no właśnie głównie ze względu chyba na te, na te zdrabki i na problemy po prostu z kartami ja sam zresztą musiałem korzystać z i nadal korzystam z pomocy mojego brata w tej, w tej kwestii, dlatego że ja nie mam takiej karty, która by obsługiwała po prostu ten PlayStation Store ale no wszystkie fajnie. przecież obsługuję chyba teraz. Już ja, ja, się, ja, się, ja się nie, nie spotkałem w ja, takim... Ja, nie, ja później, nie, ja później się nie bawiłem z tym, wiesz, ale na samym początku, jak tam wszystko się rejestrowałem, to trzeba było mieć z takimi specjalnymi, wypukłymi e, cyferkami z tyłu. A ja nie miałem. To była chyba karta wiza, z tego co pamiętam, że trzeba było mieć. Hmm, e, dziwne. Ale nieważne, tak czy siak cieszymy się, że są zdrapki w Polsce, od 14 kwietnia już będą dostępne, tak więc no, mamy nadzieję, że, że, że rozejdą się um, szybciutko. Ale gracze czekali na, na te zdrapki, bo ja mam tutaj informację do, do, z naszego blogu, że naprawdę dużo osób czytało o tych, o, o tych zdrapkach, kiedy one będą się tym interesowali. Więc teraz już oficjalnie, jeszcze dam pewnie notkę oficjalną na, na blogu, że od 14 kwietnia będą dostępne. Tak. I to tyle. To tyle. Kolejna rzecz to polonizację. Sony Polska postanowiła ostro zaszaleć jeżeli chodzi o polonizację. Mieliśmy już okazję usłyszeć co nieco ich próbek w Heavy Rain oraz God of War 3. No troszkę już tego było, Uncharted jeszcze doszło. No tak, no Uncharted to oczywiście, no generalnie nieźle to idzie i, i wydaje mi się, że, że z korzyścią dla graczy, bo chyba z każdym kolejnym tytułem jest coraz lepiej. Lokalizacje 2.0 dają radę po prostu. Tak, dają, dają radę. Eee, kolejna część to eee, gra Mod Nation, Mod tak. Nation Racer. Też będzie Mod, spolonizowana. Mod Nation Racer i dwa oczywiście e, czołowe nazwiska e, znanych aktorów, czyli Daniel Albrycki i Piotr Franczewski pod, podłożą tam głosy. Powiem szczerze, że naprawdę nie wiem, co Piotr Franczewski tam robi i chyba naprawdę ostatnio mu się nudzi w życiu. Wiesz co, ja naprawdę się boję, że jak usłyszę Piotra Franczewskiego, będzie mi się przypominał Pan Kleks. Nie, ja Ci powiem, że Piotra Franceskiego to jako ja, że sobie z takimi tytułami jak fenomenalny, oczywiście Baldur's Gate, ale także przezabawny, gdzie zresztą Borys, Borys Szyc też niesamowicie podłożył głos pod główną postać, czyli opowieści Bard, Barda, The Bard's Tale. A ja nie gdy właśnie co podkładam głosy i to będzie moja pierwsze na pewno spotkanie z tym, z tym głosem. Aha. Więc to będzie mi przypominało na 100% Pana Kleksa. No nie wiem. No generalnie no Pana Kleksa oczywiście przerabialiśmy chyba w młodości do znudzenia. Um... Jeszcze teraz, jak, jak, jak lecą to ja oglądam Akademię ja już... Pana Kleksa, więc to jest... Jeszcze... Ja mogę. klasyk mogę. Klasyk. Mamy nadzieję, że w Mod Nation Racer będzie lepiej, ale szczerze powiedziawszy naprawdę nie wiem, co... Co tak dwóch, no jakby nie patrzeć, wielkich dla polskiej kinematografii, aktorów robi w takim tytule. No, no i to nic. jest właśnie ciekawe, ciekawe, co tam będą czytać. Tak, to jest, to jest ciekawe. No, ja a, a samouczka Tarek. pewnie. Lepiej się tutaj ustawił z Uncharted. No, ale nic. No. Zobaczmy. E, pożyjemy, zobaczymy. I teraz. E, no właśnie. Co tu jeszcze zostało? First play. First play, czyli. Um, no, powiedz może teraz ty, te co nie, co tam. First Play to jest e, taki magazyn internet, internetowy dla posiadaczy PS3, odpowiednik e, amerykańskiego Core. E, no i cóż, ja już przepisałem na blogu, że Core mi się nie podoba, bo nie dają darmowych rzeczy i cieszę się, że w maju kończy mi się subskrypcja. E, czy kupię First Play po trailerku, który zobaczyłem? No nie wydaje mi się. Będzie to samo, co w, co w Core, więc na recenzję nie mam ochoty, na, na jakieś filmy tak samo, więc no nie wiem. Mi się bardziej podobał. Jednak podobał. A gdybym miał wybór, czy Core, czy First Play, to myślę, że jednak kor Dla głównej prowadzącej. No. A Ty jak się zapartujesz e... na takie magazyny? Znaczy ja powiem szczerze, że jakoś mnie Szczerze powiedziawszy, nawet to nie interesuje, dlatego, że no, ja się generalnie po prostu skupiam na pisaniu o tym, co, o czym ja mam pisać i, i, i czytaniu tylko nisów ze świata gier. no i oczywiście oglądania wszelkiej maści trailerów, gameplay i tak dalej. I tyle, no. Takie rzeczy mnie jakoś tak nie ja, tak jak jak mówię, chyba. W kod było to fajne, że oni dawali swego czasu jakieś tam darmowe skórki, te kody do, do bety, jakieś gry, czy, o, czy to Uncharted, czy właśnie mot Nation Racer. A teraz nic, od kilku miesięcy jest taka posłucha, że tam po prostu nic nie ma ciekawego. A ściągam, byle ściągnąć, odejmuję około chyba 3 gigabajtów i tam nic potem nie mam do oglądania. No. No, więc no dobra. Ciekawie. To ciekawie, troszkę smutno było, ale yy, teraz was rozwesela. Jeszcze ho, ho. tylko powiem, że szkoda, że nie ma polskiego takiego magazynu. Polskańcze sobie pobierał. Chociaż tak. poczekaj, co by było? Prawda. Mhm. No. <laughs> Rzeczywiście tego brakuje, ale. Ale jest coś na otarcie S I będzie to trzecia paczka dla Uncharted 2. Jupi. Jupi. Ile tego będzie? To po prostu jak telenowela się robi. Siege Expansion Pack, tak się nazywa. Mm. Jak, jak sami twórcy twierdzą, nie bez powodu, dlatego że e, nazwa Siege pochodzi od nowego trybu rozgrywki w kooperacji, gdzie znowu będziemy mogli w trzy osoby pobawić się w, w bronienie poszczególnych e, punktów na mapie. E, tyle, że no, no właśnie, wszyscy porównują to do, do Hordy z Gears of War 2. Tyle, że tutaj już jest Survival Mode podstawowy Uncharted, tylko, że Switch będzie się od niego różnić tym, że regularnie gra będzie nam pokazywać miejsca, które mamy na przykład bronić przez pięć minut, później lecieć na drugi koniec mapy, przy okazji strzelać się z przeciwnikami, ta, ta, ta, ta, ta. znamy to wszystko. Pojawiły się dwie nowe mapy, High Race i The Museum. Jakie będą, no to chyba Museum mówi samo za siebie, a... <głos> A High Ride będzie po prostu wsadzona w Nepalu i chyba tyle wam potrzeba po wiedzieć, bo lepiej poczekać po prostu, aż to wszystko będzie pokazane na screenach. E, Pojawił się nowe trofea, 11 trofeów, 6 nowych skórek. I tutaj jedna śmieszna informacja powiedziałem nawet o tym Tomkowi przed podcastem. E, ja mam edycję kolekcjonerską gry, tak więc jeżeli wy też macie, to niestety, nie będziecie już tacy ekskluzywni ze swoimi skórkami. Baseball Shared the Drake i Prakoso, czyli dwa ekskluzywne dla edycji kolekcjonerskiej skórki, będą teraz dostępne w najnowszej paczce. Dlatego tak, nie więc... kupuję nigdy edycji kolekcjonerskich gier, bo zawsze potem no, się właśnie. na tym traci. haha ha, ha. ja, ja, akurat, ja akurat kupiłem dlatego, że podobało mi się pudełko, chciałem skórki, chciałem złotą broń i przy okazji było w tej samej cenie co normalna wersja gry, więc ja to... A to w sumie można było kupić. No. No A paczka, było... paczka pojawi się na PSN 22 2 kwietnia, w cenie pewnie będzie 22 zł. Tak mi się wydaje. No, tak. Tak mniej więcej chyba będzie jak ostatnie paczki, więc, więc generalnie naprawdę nie jest źle. Nie no. jest źle i fajnie, że wychodzi tego tyle i fajnie, że w takich niskich cenach i Ale czyli nas zaskoczenia, nie, bo nikt nie mówi, że będzie nowa tak. paczka, tutaj nagle taki news. No taki news. Kurczę, i ten Naughty to potrafi nas zaskoczyć. Ja jeszcze no. chciałbym od siebie dodać jednego takiego krótkiego newsa, bo wiem, że ty Tomek nie oglądałeś, ale koniecznie obejrzyj. E, moi drodzy, pojawił się nowy trailer do Red Dead Redemption. Oglądałem, ja powiem, oglądałem. Nawet na, na blogu był. Multiplayerowy. A to nie. No właśnie. Miałem go dzisiaj a, wrzucić, wiesz? A, widzisz. Mi, y, właśnie chodziło o multiplayerowy Red Dead Redemption. Słuchajcie, nie cierpię westernów. Naprawdę, nie cierpię nie mogę tego oglądać. Ja zasypiam przy tym, to w ogóle mnie nie jara. Call of, Hura, Call of Juarez to po prostu przeszło mi obok nosa, dlatego że próbowałem zagrać w to, grałem chwilę, ale znudziło mnie. Nie uważam, że jest to beznadziejna gra, tylko po prostu znudziło mnie samym tym, że jest western. Red Dead Redemption pomyślałem, w życiu nie kupię. Obejrzałem trailer multiplayerowy, czyli coś, co ja uwielbiam najbardziej i słuchajcie, to jest coś niesamowitego, naprawdę. Szczęka mi opadła. 16 graczy na raz... Ehm... I cały otwarty świat Red Dead Redemption. No coś niesamowitego. Bawienie się w jakieś gangi, strzelanie do siebie, robienie razem misji, porywanie. Yy, Mi się no... potem podobało na tym trajku te polowanie na tą, na zwierzynę. Tak, polowanie na zwierzynę. może <laughs> To jest piękne. <laughs> tak no. więc jeżeli znudzicie się strzelaniem do siebie, to... to... No kurczę, no. Ale ja tak swoją no, drogą ci no, powiem, że ten multi trochę przypomina jednak to, co było w A4. Trochę tak, ale ja ci powiem, że jest jedna rzecz, która rzeczywiście zmienia tu to. Przeczytałem, kurczę, nie pamiętam, gdzie oglądałem, chyba na Game Trailer, oglądałem ten trailer i tam widziałem jeden z komentarzy um, użytkowników, gdzie mówili, że to takie MMO na dzikim zachodzie. I rzeczywiście coś w tym jest. Rzeczywiście można powiedzieć, że ten Red Dead Redemption e, idzie powoli w kierunku w kierunku właśnie gry MMO, czyli z otwartym światem. Każdy robi co chce, każdy kim chce jest. No i właśnie, zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo w GTA 4 takie pasjonujące to nie było i ludzie szybko zostawili tryb multiplayer, ale w Red Dead Redemption, no cóż... Mnie osobiście szczęka opadła do samej ziemi i od razu postanowiłem kupić grę w dniu premiery, więc po prostu polecam, żebyście zobaczyli. No mnie tylko się zachwyciło to polowanie na tą zwierzynę, bo już widzę, jak, jak gracze wspólnie urządzają zasadzkę. I mam nadzieję, że ta zwierzyna będzie, nie, nie będzie taka głupia, że się, się będzie dało łatwo łapać. No co ty bierzesz z i że, <laughs> Chyba, że ktoś z graczy się wcieli w tą zwierzynę. To by było coś. No wiesz, nie wydaje mi się, żeby ktoś... To ty dzisiaj będziesz łosiem. Ja, będę... Jesteś łosiem, ja będę strzelcem. I no to. Tak więc tak więc my z Tomkiem na pewno będziemy polować na, na dziki. A teraz przechodzimy do ostatniego newsa. To zostawiam dla ciebie, bo tutaj po prostu musisz, musisz to powiedzieć. Tak, taki zostawiliśmy news na sam koniec. Kojarzycie grę Asteroids? Wiem, że nie. <śmiech> nie, no pewnie kojarzycie, ale news jest taki, że jeden koleś pobił 28-letni rekord, a w tej grze pobił normalnie, zdobył, grał przez 58 godzin non-stop i zdobył 41 milionów, 336 1440 punktów. Normalnie opadło. Mi coś. Nie, sorry. A nie, to nie to. Aj, aj. A, pobił o 2000, tak? Pobił o 2000, właśnie ten rekord. Właśnie. Ja, który poda ja podałem go... stary rekord, a teraz jest osiem. 41, eee, chcesz, jeden. Ja oj, to się z... nam kręcić. <laughs> Może ty powiedz. Dobra, mnóstwo. mnóstwo zdobył, zdobył o 2000 więcej, siedział 58 godzin i to się nazywa hardcore. <laughs> tak, normalnie nie wiem. Wiesz co? Gdyby, ten, a byłbyś gotów na takie poświęcenie, nawet gdyby to atopatyna była? Graj 58 godzin w jedną grę. Nie wiem, jeżeli by mi za to zapłacili, to nie wiem, ale powiem szczerze, że no nie wiem, ja, ja aż takiej pasji w sobie nie mam, żeby, żeby siedzieć tyle. Trofea mi na razie wystarczają. Zdecydowanie. No, aż, masakra. Aż, nie no masakra. To I się nazywa... na, na automacie, trzeba dodać. O właśnie, no. Tak więc, no nieźle. Tak czy jak nieźle. No, pobił rekocht o dwa 2000. Że też 58 godzin udało mu się. No niezły jest, niezły jest naprawdę, szacunek. Um, no i to tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o porcję newsów. Jeżeli macie jakieś koncepcje, czy, czy chcielibyście nie wiem, więcej newsów jakiejś konsoli, to, to zgłaszajcie się, bo nie mówiliśmy na przykład dzisiaj o PSP, a być może ktoś chciałby... Od no nie, o się były tytuły na DS-a. A, no tak, no. Pokemony. Boże, jaka pola dzisiaj późno nagrywamy no, i już zaczynamy. Właśnie, późno nagrywamy i tutaj już przez te asteroidy, wiecie. Um, no, także to tyle by było na podcast newsowy. Mamy nadzieję, że podobało wam się. Teraz już bardziej tak wszystko posegregowaliśmy, więc, więc nie powinno być takiego miszmaszu. Um, no i z tej strony standardowo Filip Halewczyński i Tomasz Doktorski, blogpansolowiec.pl tak i nie wiem czy sprawdziliście jeżeli jeszcze nie okay. albo nie słuchaliście naszego ostatniego podcastu to um, www.playspot.pl zobaczcie Litweny. a I jeszcze mam teraz. dla was taką niespodziankę wejdźcie na stronę wideogamer.pl i tam też będzie coś ciekawego o no o. To, to cześć to cześć